Jest sobota, 13 kwietnia 2024 roku. Słuchacie właśnie 494 nawizanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami mężczyzna o jednym ciele i wielu obliczach, Szymon szymaś Witam Was serdecznie i dziś opowiem Wam o mężczyznach. O filmie Men od studia A24, Men z 2022 roku, w reżyserii i ze scenariuszem Aleksa Garlanda. Jest to surrealistyczny, lekko folkowy horror w stylistyce koszmaru od A24 i jeszcze ma Garlanda za sterami. To brzmi jak film idealny dla mnie, a mimo to nagrywam o nim dopiero dwa lata po premierze i nie widziałem go w kinie. Jak do tego doszło? Otóż zebrał mieszane recenzje, i tak jakoś wyszło, że do mnie też dotarły takie raczej negatywne głosy, że to nie jest najgorszy film, ale najgorszy z filmów, które nakręcił Garland i może niekoniecznie warto do tego kina iść. I nie dotarłem. I teraz żałuję, bo po nadrobieniu filmu na HBO, a nadrobiłem go w związku z premierą Civil War, na który to film chciałbym dotrzeć do kina, nadrobiłem też Men i wiem, że pokochałbym ten film w kinie. Po pierwsze dał mi ogromny zastrzyk emocji i też takiej intelektualnej stymulacji i długo go nie zapomnę, a po drugie on jest piękny. On naprawdę wygląda i brzmi doskonale, a co za tym idzie musiał prezentować się bardzo, bardzo dobrze na wielkim ekranie. No trudno, no czasu nie cofnę. I tak cieszę się, że go obejrzałem i dzisiaj wam o nim opowiem. Ale po kolei. Słyszycie horror od A24? Myślicie pewnie post-horror, nie? Film o żałobie, traumie, stracie, lęku. I w sumie macie rację, bo te tropy są tutaj obecne, tak w tamtym okresie też A24 bardzo mieliło te, tę tematykę, ale jest tutaj też o wiele, wiele więcej. Główną bohaterką jest grana przez Jesse Buckley Harper. Harper to kobieta po przejściach, która wyjeżdża samotnie na dwa tygodnie na brytyjską prowincję, by dojść do siebie po pewnych traumatycznych wydarzeniach. W jej życiu wydarzyło się coś strasznego i chce teraz trochę odciąć się od świata, pobyć e, sama z naturą, tak odpocząć, pospacerować i tak dalej. Na miejscu nie zaznaje jednak spokoju, gdyż we znaki dają jej się, e, dają jej się tytułowi mężczyźni. Ten film, tutaj przerywam opis fabuły, ma rozbudowaną symbolikę, więc zrobię strefę spoilerową. To miał być krótki podcast, nie krótko i na temat, ale dzisiaj chyba z 5 godzin robiłem notatki i różne rzeczy w sieci. Oglądałem na nowo w kółko różne sceny z tego filmu, więc nagram strefę spoilerową i podzielę się moimi przemyśleniami i tym, co gdzieś tam wyszukałem w sieci, ale na ten moment niech taka zajawka wam wystarczy. Spoilery pojawią się później i oddzielę je oczywiście sygnałem dźwiękowym. My omawiamy ten film tutaj jako horror. Jesteśmy w narodzonym podcaście, to jest horror też pełną gębą i ta zajawka, którą słyszeliście, pewnie wywołuje w was konkretne oczekiwania. We mnie też wywoływała, ale ja tutaj zaznaczę od razu, nie zdradzając o co chodzi, że osią narracji nie są związki przyczynowo-skutkowe, a bardziej symbole i metafory, które w którymś momencie całkowicie przejmują ster. Początkowo ten film może sprawiać wrażenie jakiegoś standardowego home invasion czy survival horror, I nie ma w tym nic złego, tak? to jest całkowicie w porządku. Widzimy samotną kobietę w domu na odludziu, spora zielona przestrzeń znajduje się wokoło, jakiś dziki las, jakiś wielki tunel, no i gdzieś tam pojawia się stalker. Intrus, który w końcu też dociera do domu bohaterki, no i zaczyna się tam jakaś intryga, jakaś niebezpieczna gra. To jest jednak tylko pierwsze wrażenie, bo Garland szybko ucina ten scenariusz w takim standardowym ujęciu i wprowadza do filmu logikę koszmaru wymieszaną z estetyką groteski bady horroru. Mamy więc trochę snu, trochę właśnie dziwności tego surrealu, trochę Cronenberga i sporo takiego psychologicznego szczucia w tle. Tak naprawdę to jest od początku, ale w którymś momencie yy, zaczynamy to zauważać, bo przy kolejnym sensie, gdy dzisiaj odświeżałem sobie jakieś sceny z początku tego filmu, to widziałem, że to wszystko tam jest od sceny otwarcia do samego końca, ale w trakcie sensu też dałem się oszukać i początkowo tak jak powiedziałem oglądałem ten film jako takie tradycyjne podprowadzanie pod survival albo home invasion. No i jeżeli będziemy takim pasywnym widzem nastawionym na fabułę i nie zaakceptujemy tej nagłej zmiany powiedzmy prowadzenia akcji, to zapewne wytrąci nas to z sensu i też sprawi, że uznamy film za potwornie głupi i absurdalny, bo po prostu odbieranie dosłownie tego, co widzimy na ekranie w drugiej połowie no nie ma sensu. Tak? To rzeczywiście będzie wytrącać i ja myślę, że to jest główna przyczyna tych licznych negatywnych recenzji. Ludzie po prostu zwyczajnie odbili się od tego filmu w tym momencie i nie ma się co dziwić. Tak? Garland zaryzykował i to są tego konsekwencje. Ale jeżeli kupimy tę zmianę tak i chwycimy dłoń, którą wyciąga do nas metaforycznie Garland, to wraz z bohaterką doświadczymy tego wspomnianego koszmaru, będziemy przerażeni, a przy okazji nie odbijemy się, tylko docenimy tę dopieszczoną warstwę audiowizualną, która doskonale współgra z treścią. Ten film jest prześliczny. Operatorka i reżyseria są po prostu perfekcyjne. Głębie obrazu, zabawy ostrością, świadomość twórcza na najwyższym poziomie po prostu tutaj jest obecna. Mamy cudowne ujęcia lasu, tunelu, kościoła, pubu, prowincjonalnych uliczek, alejek. Wszystko dopieszczone w najwyższym mniejszych szczegółach. Tak scenografie pełne znaczących detali z kolorami, które coś oznaczają. Czasem kamera skupia się na tych detalach, jak na przykład na rzeźbach na ołtarzu w kościele, które widzimy z bliska wielokrotnie wręcz. Innym razem te detale są bardziej ukryte, jak na przykład przewrócony krzyż przy ławeczce pod kościołem. Tak czy siak te detale tam są i są bardzo znaczące. I tak naprawdę to jest film, który docenia się nawet bardziej przy tym powtórnym sensie. Ja dzisiaj przy oglądaniu niektórych scen ponownie, a niektórych nawet po kilka razy i po dostrzeżeniu tych detali te autentycznie łapałem się za głowę, sobie myślałem wow, o i tutaj coś widzę, i tu coś widzę, tak, a i tutaj to powraca. Do tego jeszcze oprócz tej warstwy wizualnej, która jest naprawdę śliczna, mamy doskonałą ścieżkę dźwiękową. Mamy kawałki magiczne, jak ze snu, albo z jakiegoś dziwnego, fantastycznego świata. Mamy też kawałki bardziej właściwie horrorowe, upiorne, smutne. Mamy utwory jakby sakralne, z jakimiś chórkami i na ogół ta muzyka jest nieinwazyjna, po prostu doskonale skomponowana z obrazem. Ale mamy też e, motyw e, nazwijmy to główny, z wykorzystaniem echa, które, to echo pojawia się w fabule w ogóle, pojawia się w jednej ze scen i potem mamy w oparciu o to stworzony motyw muzyczny, który pojawia się w takiej bardzo symbolicznej sekwencji. On ma nas trochę wybijać, on ma do nas dotrzeć, on działał na mnie jak jakieś magiczne zaklęcie, jak klątwa. Jak usłyszałem, widziałem te symboliczne obrazki, które nie są po prostu linearną fabułą w tym momencie, tylko Mamy symbolikę na symbolice ja się bałem. Nie? Autentycznie. Ja też czułem się oczarowany, ale i przerażony. Tak? I to się wwierca w mózg, bo teraz, gdy o tym mówię, dlatego może mi trochę głos degrzy bo ja go słyszę w głowie. I nie, się nie mogę przez to skupić w tym momencie. No 10 na 10. Autentycznie, wizualnie i dźwiękowo ten film pozamiatał. I dla mnie też men jest doskonałym horrorem, bo straszy bardzo efektywnie na wielu różnych poziomach. Po pierwsze, przerażające są kontakty międzyludzkie prezentowane w filmie. Mamy rozmowy Harper z mężem, księdzem, policją i one wzbudzają potworny dyskomfort. One oburzają, wywołują oburzenie, ale i przerażenie, co się wiąże z tym, że z tych rozmów wynika, iż bohaterka jest trochę osaczona. Tak, tak naprawdę mamy tutaj praktycznie absolutny brak bezpieczeństwa głównej postaci w trakcie tej jej potencjalnej rekonwalescencji. Tak, to jest jak gdyby drugi poziom strachu. Ona wyjeżdża na prowincję, by odpocząć, zregenerować, się mieć spokój, czas dla siebie, na przyjemności różne, na obcowanie z naturą i tak dalej, a wciąż jest zagrożona. Tutaj przykładowo pojawia się ten nasz stalker. i Gdy on po raz pierwszy pojawia się w kadrze, on wyglądał piornie, nie? Ja byłem przerażony. I to nawet nie jest jumpscare. On po prostu pojawia się, pojawia się cicho, tak? W ciszy. A ja praktycznie podskoczyłem na fotelu i zacząłem mruczeć coś na zasadzie. O Jezu. Nie, nie, nie. Nope, nope. W ogóle nie ma takiej opcji. What the fuck? Spadamy stąd? I to jest taka sekwencja, gdzie jesteśmy właśnie w Przyrodzie, są jakieś opuszczone budynki, niesamowity klimacik. Ja, w sumie, często chodzę po takich obiektach. Może teraz nieczęsto, ale w skali całego mojego życia trochę się urbeksem bawiłem. I normalnie mnie to nie przeraża, nie? Biza opuszczony budynek to zawsze mnie korci, żeby zajrzeć do środka, zobaczyć, czy da się dostać, nie? Czy to jest prywatna posesja, jednak jakoś tam zajmowana, czy właśnie taki budynek opustoszały, nieużywany, który po prostu stoi, bo stoi. I tutaj mnie to totalnie zmroziło, nie? Aż mi się odechciało <taki> takich przygód. Po trzecie, przerażający jest ten niekończący się koszmar bohaterki, ten powracający cykl traumy, lęku, bo bohaterka tutaj próbuje uciec przed czymś co ją lub kto ją prześladuje i nie może przed tym uciec nie to cały czas za nią podąża trochę taki vibe coś za mną chodzi tutaj się pojawia i po czwarte mamy też wreszcie horror cielesny i jego dekonstrukcję, o czym więcej pewnie w strefie spoilerowej jedna z postaci posiada po prostu odrzucające okaleczone niehigieniczne ciało tak w tej postaci jest okropne Widzimy tutaj też martwe zwierzęta. W trakcie jednej eskalacji dochodzi do brutalnego okaleczenia ciała. Do tego też należałoby doliczyć dość groteskową sekwencję finałową. Mamy więc wszystkie poziomy strachu. tak Mamy strach, lęk, obrzydzenie. Dla każdego coś okropnego a że mówimy o horrorze, to myślę, że należy to docenić. Na uznanie zasługuje też gra aktorska i tutaj brawa należą się oczywiście Jessie Buckley, która doskonale odgrywa jako Harper całą gamę emocji i wypada realistycznie także w tych dość groteskowych sekwencjach, gdzie łatwo można było coś popsuć. Tak? Gdy wjeżdża ta senna logika, tak ten surrealizm, ta groteska, to znaczy w ogóle to, co widzimy na ekranie, to jest tak absurdalne, że od strony aktora, aktorki, jak tam dostała instrukcję, to, to myślę, że bez jednak jakiegoś talentu to człowiek by sobie absolutnie tutaj nie poradził, a Buckley dała radę i to, wiecie, na piątkę. I w większości scen towarzyszy jej równie doskonały Rory Kinnear, czyli Bill Tanner z Bondów chociażby, taner z Bondów. Facet tutaj jest niesamowity ale docenimy to dopiero po seansie, ewentualnie no, w drugiej połowie seansu, gdy w ogóle zrozumiemy kogo gra. To też jest w ogóle mind blow, gdy no, dowiadujemy się na co patrzymy, tak? de facto kim jest jego postać. I chyba więcej bez spoilerów nie jestem w stanie w tym momencie powiedzieć, żeby wam nie psuć ewentualnej niespodzianki. W trakcie seansu byłem autentycznie przerażony. Tak? Przerażony tym obrazowanym stalkingiem, mocno skonfudowany e, tym nagłym zwrotem ku logice snu czy koszmaru, ale podobało mi się to doświadczenie. Tak? Ta zmiana nie tyle mnie wybiła, co no, po prostu się jej nie spodziewałem. E, czułem właśnie przez cały film dyskomfort, strach, obrzydzenie, ale w końcu tego oczekujemy od horroru. On właśnie bardzo sprawnie pogrywał sobie z moimi emocjami, z moją też reakcją taką fizjologiczną. Doceniam też nietypowy finał i konsekwencję Garlanda, tą jego odwagę twórczą, to, że nie wycofał się, ryzykując niezadowolenie szerokich mas odbiorców. Ale to jest super, bo to sprawia, że men wyróżnia się na tle nawet tych dobrych, ale bardziej tradycyjnych, tych bardziej taśmowo produkowanych horrorów. Bo to nie jest, men to nie jest film skrojony pod grupę fokusową. To nie jest twór wykastrowany przez producentów po pokazach testowych, bo ludziom coś się nie podobało. Nie, To jest film Garlanda od początku do końca, w wiem, reżyser i scenarzysta rozprawia o traumie i patriarchacie, wykorzystując bardzo konkretne symbole. Garland też w wywiadach podkręca, podkręca podkreśla, że chciał pewną symbolikę w jakimś swoim filmie wprowadzić, i tutaj to właśnie zrobił. Szanuję, tak? Dobra robota, też realizacyjnie, tak, ode mnie 9 na 10. Autentycznie to jeden z lepszych filmów z ostatnich lat, które widziałem. Jeżeli chcecie zobaczyć Men, to odsyłam na HBO, bo tam jest teraz dostępny. I dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli zaś film już widzieliście lub po prostu chcecie posłuchać, jak ja go odczytuję i nie boicie się spoilerów, to zapraszam na drugą część nagrania, gdzie m.in. innymi podzielę się tą moją interpretacją. UWAGA! SPOILER! Witam ponownie w strefie spoilerowej i zacznę może od tego, że nadrobiłem podcast Skóry z czerwca 2022 roku, bo Skóra nagrywał już na konglomeracie podcastowym Omen oh nawet dwa razy. Jak jesteście zainteresowani, to znajdziecie jego podcast oczywiście u nas na stronie. I Łukasz Skóra chwalił ten film, ale wspominał, że seans popsuła mu widownia, która śmiała się w momentach, które bynajmniej nie były zabawne, i o Boże, współczuję i dokładnie o tym myślałem w trakcie domowego seans. Ja ten film oglądałem w domu, tak w streamingu i dokładnie o tym myślałem, że byłbym wściekły, gdyby ludzie zaczęli psuć mi seans w kinie i byłaby duża szansa, że tak się stanie, bo tak jak powiedziałem, w którymś momencie film odbija w takie rejony, że jak ktoś tego nie zaakceptuje, to właśnie odbije się całkowicie i zacznie hejcić ten film. Więc współczuję skórze i jak już wspomniałem, skórze film się podobał, ale interpretujemy go trochę inaczej. Z filmu wynika, że Harper wyjeżdża na wieś, by dojść do siebie po śmierci jej męża Jamesa. Harper chciała rozwieść się z Jamesem, Doszło do kłótni, w której o tym rozmawiali. James nie mógł się z tym pogodzić. Groził żonie, że się zabije, jeżeli ta nie zmieni decyzji. Krzyczał na nią, mówił, że to będzie jej wina, że popełni samobójstwo przez nią. Krzyczy na nią, bije ją, znaczy bije, uderza ją, aż w końcu Harper właśnie wyrzuca go z mieszkania. Mąż próbuje wyrócić do mieszkania przez balkon piętro wyżej. Schodzi z tego piętra wyżej, ale no jest zdenegwowany. pada deszcz. My tego do końca nie widzimy, ale wszystko jest mokre i prawdopodobnie przez przypadek poślizgnął się i spada. Spada, upada na ogrodzenie, potwornie się okalecza i umiera na miejscu. W momencie, gdy spadał, był przerażony i zaskoczony, co moim zdaniem jasno sugeruje, że to nie było samobójstwo. Film nam szatkuje tę scenę, tak pokazuje ją, Całą tę kłótnię i potem ten upadek z wysokości i potem ciało na ziemi w kilku sekwencjach i stopniuje napięcie, stopniuje to, ile informacji posiadamy na początku filmu, w połowie i na koniec. Ale moim zdaniem jasno film sugeruje, że to nie było samobójstwo, a wypadek. Mimo to te manipulacje męża i szantaże zrobiły swoje, i teraz Harper ma wyrzuty sumienia. I nie może się od tego wszystkiego uwolnić. Tak wyjeżdża, chce odpocząć, ale to wszystko ją cały czas prześladuje. I skóra strasznie zakręcił się na tym, że film nie podaje wprost przyczyny rozstania, i tam zaczął snuć swoje teorie. A moim zdaniem to jest zupełnie bez znaczenia. Widzimy, że facet w naprawdę bezczelny sposób szantażuje swoją żonę. Manipuluje nią, znęca się nad nią psychicznie, tak grozi jej tym samobójstwem straszy ją, w końcu uderza i to naprawdę mocno w głowę, w twarz i może to tylko ja, ale mnie bicie po głowie zawsze wybija totalnie to jest dla mnie wstrząs, tak? jak ktoś dostaje gdzieś tam, nie wiem, nawet nożem czy jakimś narzędziem, ale wyramię w rękę No to ja mam tę wyobraźnię czuciową mnie to zawsze rusza, ja się tam zginam, podskakuję czy coś, jęknę, może coś krzyknę, ale uderzenie w głowę no to jest dla mnie totalny wstrząs. Nie? W sensie to jest coś, czego ja nie akceptuję i dla mnie już nie ma znaczenia tak naprawdę, co on odwalił wcześniej. Tak, no wiemy, że na pewno też manipulował i przynajmniej przemoc fizyczną, werbalną stosował, no bo to jest tutaj na porządku dziennym w tej ich dyskusji. Dla mnie ta sekwencja całkowicie wystarczy, by stwierdzić, że decyzja o rozstaniu była jedyną słuszną. Facet jest przemocowym, skurkowańcem i nie zasługuje na litość, nie zasługuje na drugą szansę, a co dopiero na wybaczenie. Zginął, trudno, mnie tam go nie szkoda. I dlatego tym bardziej poruszający jest wątek tego, jak mocno zdążył y, przez dotychczasowy związek y, straumatyzować żonę. Oni są młodzi jednak, tak, ostatecznie. I James y, tą swoją przemocą fizyczną, tymi manipulacjami sprawił, że ta jego żona teraz nie ma normalnego życia. Tak, On był zły, zmarł przez własną głupotę, a mimo to Harper zadręcza się i jest w tym takim nieskończonym, niekończącym się cyklu nawrotów lęku i wyrzutów sumienia. Strasznie podoba mi się wizualna symbolika obecna w filmie, widoczna na naprawdę w wielu poziomach znowu, tak w wielu mniejszych i większych elementach tego filmu. Chyba taki najbardziej epicki tutaj z symboli to jest ogromny tunel, do którego trafiamy na początku. Epicki też tak wizualnie, on jest pięknie po prostu obrazowany w kadrze. Ogromny, z pozoru mroczny, strasznie długi tunel u którego wylotu widać światło, nie? widać prześwit tam, że jest jakieś wyjście i bohaterka wkracza do środka bez strachu, nie? bawi się w echo, yy, zaczyna właśnie, słyszy, że jest to echo, więc zaczyna się bawić, wydawać nowe dźwięki, które nachodzą na siebie, co jest potem wykorzystywane w tym motywie muzycznym, no genialna rzecz i nagle na końcu tunelu pojawia się postać. Postać, która zaczyna biec w jej kierunku. Wystraszona bohaterka wycofuje się z tunelu, nie dotrze do światła u jego kresu. Tak zabawa, ta radość właśnie, ta beztroska zostają przerwane. Koniec tego. Mało tego, ta sekwencja właśnie pokazuje że Harper odzyskała głos. tak Kolejny poziom właśnie metaforyki. Harper, kobieta, która wyszła z przemocowego związku, gdzie była pod kontrolą męża, może teraz swobodnie krzyczeć. Tak? Nie tylko mówić, może krzyczeć, może śpiewać, może się bawić tym właśnie swoim głosem, aż tu pojawia się jakaś postać która nie pozwala na to. Tak? Ona to odbiera jako prowokację od razu, wystarczający powód do ataku, dlatego od razu biegnie w kierunku Harper. To nie jest tak, że ktoś po prostu wszedł do tego tunelu, tylko ktoś zaczyna się szybko przemieszczać w kierunku naszej bohaterki. Swoją drogą to może być ksiądz, bo poły jego szaty gdzieś tam mogą odpowiadać e, strojowi tej postaci z tunelu. Tego nie jesteśmy pewni tak wizualnie, e, no bo ta postać jest w oddali bardziej widzimy czarny zarys, jakiś cień, ale ksiądz mówi też do Harper e, potem w scenie ich rozmowy że śpiewała do niego, a przecież śpiewała w tunelu a nie w kościele, gdzie wyłącznie krzyczała z bólu w ramach jakiegoś napadu, paniki, e, smutku i tak dalej. Obrazowanie tego tunelu, no to dla mnie to jest taki, wiecie, estetyczny orgazm, dla mnie jako dla widza, ale cały ten film jest tak dopieszczony. Tutaj nie ma przypadkowych ujęć. W miasteczku trafiamy przykładowo do kościoła, gdzie w centrum stoi taki kamienny ołtarz ozdobiony dwiema rzeźbami. Z jednej strony ołtarza widnieje zielony człowiek, the green man, tak, bóg natury, duch natury. Z drugiej strony zaś pojawia się kobieta wagina, też wyrzeźbiona, czyli Sheila Nagik. I co ciekawe, te pogańskie istoty obecne są na ołtarzach w kościele. Symbol odrodzenia i symbol płodności, ale jednak pogańskie symbole obecne w kościele. I Garland sobie tego nie wymyślił, bo takie rzeźby występują w obiektach sakralnych w całej Europie. W Wielkiej Brytanii są też dosyć popularne, w Irlandii to w ogóle jest ich cała masa. I zielony człowiek tutaj u nas w kościele jest umiejscowiony przy witrażu Chrystusa Odkupiciela w otoczeniu czterech świętych. Tam też mamy krzyż, który ma cztery końce tak, w centrum jest Jezus. No i w tym filmie mamy przez Jamesa, Jamesa Chrystusa, czterech mężczyzn i zielonego człowieka tak, czterech głównych mężczyzn, którzy gdzieś tam wchodzą w jakieś bliższe interakcje z Harper i ją prześladują potem. No i mamy zielonego człowieka, więc wszystko się zgadza. Na początku się na tym jakoś szczególnie nie skupiałem, ale powtarzając niektóre sceny w ramach przygotowania do nagrania zobaczyłem, jak rozbudowana jest tutaj metaforyka religijna. No przy pierwszym sensie nawet nie wiedziałem, że ten kościół się pojawi, że pojawi się postać księdza, więc nie zwróciłem na to uwagi, ale to jest widoczne właśnie od samego początku. Według narracji męża nie Jezusa, Ale Jamesa, tak? Jesus James, podobieństwo chyba słyszalne. Za jego potencjalne samobójstwo winna ma być Harper. To jest narracja męża Jamesa. Tak, facet upadając na ogrodzenie praktycznie krzyżuje się jak Jezus, tworzy stygmaty. To też jest tak bardziej subtelnie i pokazane. Tak, on nie jest dosłownie, nie wiem, nie nadział się tak, jakby był ukrzyżowany, no ale to jego ciało tworzy trochę krzyż, ma stygmaty i tak dalej. Zresztą chwilę wcześniej odwołuje się w kłótni do kościelnej przysięgi. Używa religii, używa instytucji kościoła do manipulacji, do szantażu, do gnębienia. Wszystko w imię Boga, nie? Nienawidzę takich ludzi, jest to straszne, to jest. W każdym razie, Harper przybywa na wieś, przybywa na tę angielską prowincję, do domku, który ma być jej Edenem, ma być tym rajem, gdzie się zregeneruje. I co się dzieje zaraz po przybyciu? No sięga po jabłko. Je jabłko z drzewa. Grzech pierworodny. Zresztą Harper tak naprawdę jest trochę pierwszą kobietą, a właściwie nawet obiema pierwszymi kobietami, bo z jednej strony jest Ewą, która właśnie jest wszystkiemu winna tak jest winna wygnaniu z raju nie może oderwać się od Adama jakby była jego częścią, jest od niego zależna i tak dalej ale z drugiej strony jest Lilif z tradycji żydowskiej która nie chce być pod butem swojego męża która chce się uwolnić z niewoli chce się uwolnić od manipulacji więc ona u jak gdyby Trochę walkę tych dwóch charakterów też w ramach starcia ze swoją własną traumą. No i w kontekście kościoła mamy też postać księdza, i ksiądz jest prowadzony głównie dla takiej rozmowy o śmierci. James, gdzie Harper zwierza się z tej swojej właśnie traumy, lęków i tak dalej. I rozmowa o śmierci Jamesa odbywa się na kościelnej ławeczce, przy cmentarzu przy kościelnym, a pod morem leży przewrócony krzyż. Więc znowu mamy tę symbolikę Chrystusową i ksiądz najpierw kładzie Harper rękę na udzie, gdy ta opowiada mu swoją historię, a potem zdegustowany wycofuje tę rękę i sugeruje, że James zabił się przez swoją żonę, bo ta nie pozwoliła mu przeprosić za to, że ten ją uderzył manipulował, krzyczał, potem przypie jej w twarz, a ksiądz mówi, że to, <głos> że to jej wina. tak, Przecież to nie koniec świata. Mężczyźni czasem biją kobiety. No Powiem wam, że krew nie zalał. Autentycznie po prostu zdębiałem. Tak jak bohaterka zdębiała, tak i mnie krew zalała i gdy bohaterka tutaj głośno zabluźniła, to ja też zabluźniłem razem z nią. Po prostu pełna imersja, tak 200% imersji. No ja pierdzielę. I to wszystko jeszcze dostajemy w warstwie słownej, a w warstwie symbolicznej to jest jeszcze głębsze, jeszcze bardziej oburzające, bo ksiądz cytuje poemat Leda z łabędziem. Leda z przecież stawia się w roli Boga, któremu wolno manipulować i zgwałcić kobietę, jeśli ma taką zachciankę. No ten ksiądz jest po prostu i yy, wiecie, w, w tym, co widzimy tak na pierwszym planie i jeszcze w tej dodatkowej obudowie symbolicznie jest obrzydliwy, no po prostu typ, którym też gardzę jak stąd do Mordoru. Obraz kościoła, jak słyszycie, jest oczywiście obszarem yy, obszarem P Gardza gardzę, jak stąd do mordoru. Obraz Kościoła jest oczywiście obrazem negatywnym tutaj. Religia grożąca piekłem. tak Ten Jezus powtarzający, że umiera za nasze grzechy. Nie ze swojej woli czy swojego Ojca. tak Nie, bo tak jest napisane w piśmie i to jest jakiś tam planet, etc. Tylko On umiera za nas i przez nas. I dlatego mamy Go czcić po wszech czasy i kochać. I mamy Go bezgranicznie kochać. tak Nieważne, co się dzieje. Nawet jeżeli Mamy do czynienia z tym bogiem starotestamentowym, który, jak wiemy, no był dość okrutny, to i tak mamy mu wszystko wybaczać i całkowicie się podporządkować. I Garland, co istotne, on nie obrazuje kościoła jako instytucji przeciągniętej złem. On nie pokazuje, że właśnie kościół jest ble, tak? Kościół jest obrzydliwy, właśnie zboczony, straszny i tak dalej. Nie, on bardziej skupia się na krytyce części nauk, które wymagają tego ślepego posłuszeństwa. On krytykuje księży, którzy mają się za wyrocznie. Księży, którzy nadużywają swojej władzy, swojej funkcji. Tak? Tego oblicza Kościoła on nie może tutaj zdzierżyć. Ale wróćmy do postaci Harper. Ja postawię tezę, że film nie pokazuje nam kobiety uniwersalnej. On nie sugeruje, że każda kobieta jest zaszczuta, że świat współczesny jest taki zły, taki okropny. On też nie krytykuje ten film wszystkich mężczyzn, jak leci. On nie pokazuje, że każdy mężczyzna jest zły. Dlaczego? Tak, no bo niektórzy odbierają ten film tak bardzo powierzchownie, dosłownie, i właśnie pojawiają się takie tezy, że o, wszyscy mężczyźni są źli, tak? Co za głupie, feministyczne G. No właśnie nie. Men pokazuje kobietę w traumie śniącą swój koszmar na jawie. Garland pokazuje te pozornie niekończące się cykle traumy i próby wyzwolenia się z nich, tego szukania pomocy lub walki lub ucieczki. To co widzimy to nie bezbronna kobieta na prowincji, gdzie patriarchat ma się szczególnie dobrze. To nie jest sugestia, że na angielskiej pr prowincji to są sami e, właśnie toksyczni faceci. To co widzimy, to nie są realne wydarzenia. To jest projekcja lęków straumatyzowanej bohaterki. Skoro ma wyrzuty sumienia, to oczywiste, że obawia się, że ktoś obarczy ją winą i to się tutaj dzieje, to się tutaj realizuje. Skoro została skrzyczana i uderzona, to boi się przemocy, przemocy werbalnej, przemocy fizycznej i doświadcza ich obu. Każdy jej lęk Zostaje w tym filmie urzeczywistniony. I że trauma jest silna, to pojawia się ta logika koszmaru. Tak? Logika koszmarów, w której nie można uciec od problemu. Zabicie jednej projekcji prowadzi do drugiej, ucieczka od tej drugiej prowadzi do trzeciej. Zamknięcie się przed trzecią prowadzi do spotkania z czwartą. Nie, to jest ta logika koszmarów, w której wszystko idzie nie po naszej myśli, w której chcemy dotrzeć do celu i nie możemy, bo cały czas coś idzie nie tak, w której spadamy i nie możemy przestać spadać. Nie, to jest tego typu. Logika tutaj obecna. I to doskonale wypada w horrorze. Przywodzi też te lekkie skojarzenia z coś za mną chodzi, it follows. Tak? Mamy nieuchronność spotkania z tym, co nas przeraża. I ta nieuchronność spotkania jest równie przerażająca, co sama konfrontacja. Nie samo to, że człowiek jest zaszczuty, jest czasem gorsze niż spojrzenie potworowi czy, nie wiem, jakiemuś agresorowi prosto w oczy. Nie? Tak naprawdę nawet kojarzymy to w sumie z życia codziennego. Nie idziemy gdzieś ciemną uliczką, ktoś idzie za nami, jesteśmy przerażeni, tak? Spojrzymy tej osobie w oczy i na ogół nic się nie dzieje. <grym> idzie dalej. Znaczy, okej, okay, to, no to jest trochę inna sprawa, ale mam nadzieję, że czaicie o czym mówię. I te negatywne wizerunki mężczyzny, właściwie mężczyzn pod postacią jednego mężczyzny, to jest genialny koncept. We wszystkich mężczyzn, których Harper spotyka w wiosce, prawie wszystkich, wciela się Rory Kinnear. Jeden aktor w dziesięciu różnych mężczyzn się wciela, w dziesięciu różnych postaci, między innymi właśnie landlord, policjant, ksiądz, zielony człowiek, ale też ludzie z pubu. Nawet chłopiec, który jest grany przez innego aktora, ma głos i twarz Rory'ego nałożoną po prostu komputerowo. Przy czym oni nie wyglądają identycznie, dlatego to się nie rzuca tak od razu w oczu. Oni mają różne charakteryzacje i to jest tak zrobione, że dopiero w scenie w pubie, gdzie widzimy no właśnie w krótkim czasie kilku mężczyzn o podobnych do siebie twarzach e, właśnie na jednej przestrzeni nawet de facto. tak i w, e, Oni są obok siebie i kamera przychodzi od jednego do drugiego. Dopiero tutaj myślę, że to może do nas dotrzeć, ale też nie musi, bo to nie jest nadal jakoś mega e, czytelne. tak To nie jest tak, że kamera się na tym skupia. To jest nadal takie po prostu przejechanie tą kamegą po kilku twarzach i równie dobrze jak się skupimy na tle no to możemy tego nie zauważyć a że ci wszyscy mężczyźni są projekcją lęków to taki zabieg czyli sprowadzenie ich de facto do jednego mężczyzny o różnych obliczach to ma wiele sensu tak Wszyscy są jednym i tym samym, de facto. Wszyscy są projekcją tych negatywnych cech Jamesa, męża Harper, dlatego, no właśnie, są grań przez jednego aktora. Niektórzy prezentują bardziej ekstremalne postawy, inni mniej. Mamy wulgarnego i niedojrzałego Samuela, tego chłopca. Mamy przekonanego o własnej nieomylności, boskości księdza. Mamy wreszcie tego Landlorda. I strasznie mi się podoba ukazywanie różnych odcieni tej no powiedzmy toksycznej, czy głupiej z tego typowej męskości, czy w ogóle, nawet nie męskości, ale tej przemocowości, nie? tych manipulacji i tak dalej, no bo kobieta też może mieć takie cechy jak tutaj ci mężczyźni. Chociaż pewnie statystycznie to jednak mężczyźni częściej są w roli tego agresora. Ale zależności od tego, mamy tutaj także te subtelniejsze problemy, na które normalnie nie zwracamy uwagi. Przykładowo ten landlord, on jest niby uprzejmy i w ogóle. Tak On wita Harper, oprowadza ją po domu, yy, oferuje, że wniesie bagaże do domu, ona chce pomóc, no bo tych bagażów trochę ma, on odmawia oczywiście, on to zrobi sam i znowu, no niby wszystko w porządku, ale wiecie, samo to oprowadzanie ją traktuje jak jakąś trochę głupią, jak dziecko i tak dalej, nie tłumaczy jej, że jest mleko w lodówcach w każdym domu, potem bierze tej torby, nie radzi sobie z nimi, coś tam mu wypada z rąk, rozsypuje się po podłodze część tego bagażu no w gruncie rzeczy mógłby w ten sposób zniszczyć część jej dobytku. Poza tym może po prostu ona sobie nie życzyć, tak? Ja też mógłbym sobie nie życzyć, żeby ktoś brał moje rzeczy, dotykał ich, oglądał je, czy coś takiego, jakiś obcy facet, tak od którego gdzieś tam wynajmuje mieszkanie. Zresztą landlord trochę stara się być takim też mężczyzną ratującym dzień, nie mężczyzną ratującym damę w opałach, i to powraca w jego postaci jeszcze kilkukrotnie i Garland nam pokazuje, że ten archetyp, który no tak się kojarzy, wiecie, jako jeden z głównych archetypów w ogóle w całej kulturze, literaturze, filmie, wszędzie, nie? ten właśnie bohater, mężczyzna bohater, tak, ten heros, no że to wcale nie jest archetyp do końca pozytywny. Jasne, mogą stać za tym jego zachowaniem, przynajmniej w jego mniemaniu, jakieś szlachetne, dobre pobudki. W pewnym sensie Landlord jest y, poczciwy, uprzejmy i tak dalej, ale właśnie jest w tym jego zachowaniu jakaś taka mikroagresja. nie Są takie zachowania, elementy zachowania toksycznego. Ja nie chciałbym jego pomóc tak naprawdę w realu, tak wtrącania się w moje życie. Typ się narzuca. Typ oczekuje uznania za to, co robi. Tak? To nie jest tak, że właśnie on jest poczciwy, pomocny tak całkowicie bezinteresownie. On oczekuje uznania, a może czegoś więcej. Jest trochę śliski w tym wszystkim, co robi. No nie jest gościem, z którym chciałbym spędzać czas. Nie jest gościem, z którym bym poszedł na piwo. Gdybym nie powiedział. Gdyby witał w mieszkaniu właśnie w takiej sytuacji, to ja bym sprawdził pewnie potem, czy nie zostawił okrytej kamery w łazience lub w sypialni i na pewno nie dałbym mu dotykać moich rzeczy. Więc ta taka sub znaczy pokazanie tych subtelności, nie tych rzeczy, które na pierwszy rzut oka są, okej, okay, no, no spoko, no, koleś oferuje pomoc, ale jak się im przyjrzymy, jednak nie są wcale takie przyjemne w porządku i mile widziane. Szanuję, że Garland też pokazał takie rzeczy, a nie tylko jakieś naprawdę ekstremalne zachowania. Ale dobra, bo gubię wątek. Bohaterka stawia czoła tym wszystkim projekcjom. Jedna projekcja przechodzi w drugą. Jest taka sekwencja, gdzie ona właśnie czuje się atakowana i w jej ogrodzie pojawia się policjant. Ten policjant przechodzi w kolesia z pubu. Ten znowu zamienia się w Jeffreya, który zamienia się w bezdomnego, który potem przechodzi w Samuela, który znika, ale do mieszkania wtedy znowu wbiega jakby ten inny facet z pubu, a potem do łazienki wchodzi ksiądz. I niektóre te projekcje przerażają bohaterkę, inne złoszczą, inne brzydzą i tak powoli zbliżamy się do finału. Tak? Ona ma różne interakcje z tymi bohaterami i to nas przybliża do finału. Wspomniałem wcześniej o dekonstrukcji chorego cielesnego. Garland najpierw obrazuje nam obleśnego zielonego człowieka. Tego celtyckiego bożka, który nie pasuje do naszego świata i który symbolizuje to nieustanne odradzanie się lęków bohaterki, ale też i toksycznych oblicz patriarchatu obecnych m.in. w kościele tutaj. Dlatego mamy ten ołtarz w kościele i ten bożek kroczy tutaj po prostu po świecie. Tak? Ten celtycki, pogański bożek pojawia się w świecie przedstawionym, wywołując dyskomfort i obrzydzenie, bo ma takie obleśne, sinne, jakieś nie wiem, żółte ciało, nagie z ranami i potem jeszcze obrasta w ramach tego swojego dojrzewania, kwitnienia liśćmi. I z zielonym człowiekiem garland powiązał mniszka lekarskiego, czyli roślinę zdolną do samoistnego rozmnażania się w nieskończoność. Tak, To się nazywa partenogeneza, to rozmnażanie się mniszka zwyczajnego, mniszka lekarskiego. Proste, a efektowne, bo owoce mniszka można wykorzystać na ekranie. Tak? Dmuchawiec, który rozdatuje się na setki elementów Rozpada się na setki elementów i rozdatuje się po okolicy. To jest dobra metafora, ale i piękny obrazek. No i Garland z tego korzysta. Tak obrazuje nam to w kilku scenach na kilka różnych sposobów. No i ten zielony człowiek jeszcze w toku filmu tutaj dojrzewa, kwitnie, dopełnia się ten cykl i też właśnie w ramach tego widzimy trochę samo okaleczania się. To nie jest zbyt przyjemny widok. Garland w finale szokuje nas najpierw takim brutalnym okaleczeniem ręki i dłoni, tytułowych mężczyzn, Harper wbija nóż w rękę zielonego człowieka, który wstawił tę rękę, dłoń przez dziurę dla listonosza na listy, na gazetę i tak dalej w drzwiach. I ona po prostu w ramach bronienia się wbija ten nóż gdzieś w tę rękę i zielony człowiek wyciąga ją, a ten nóż się blokuje o tę szparę w drzwiach i rozcina wzdłuż przedramienia rękę i dłoń. To znowu jest metafora chrystusowa, który okalecza się przez nas i dla nas i tak dalej. I potem inni mężczyźni też noszą takie obrażenia, dlatego powiedziałem, że właśnie de facto dochodzi do okaleczenia wszystkich tych tytułowych mężczyzn. I to się prezentuje okropnie na ekranie. Tak? To jest taka obleśna, rozwojona kończyna. I też po drodze jeszcze widzimy martwe zwierzęta, martwego jelenia, martwą wronę. No a potem Garland już jedzie całkowicie po bandzie i szokuje nas procesem odradzania się tych mężczyzn, tych mężczyzn o jednej twarzy, a wielu ciałach. Dosłownie widzimy na ekranie, jak u mężczyzny pojawia się brzuch ciążowy i potem ten mężczyzna rodzi, tak, dochodzi do porodu, wychodzi z niego, z jednego mężczyzny, drugi mężczyzna, z drugiego trzeci i tak dalej. I skóra w swoim podcaście strasznie nakręcił się na ten wątek ciąży. tak, Zaczął też tak zastanawiać się, czy może w tej przeszłości bohaterki nie było ciąży, pogonienia czy czegoś takiego, ale moim zdaniem tego absolutnie nie ma w filmie. Ten męski poród nie jest tutaj konsekwencją właśnie jakiejś traumy po utracie dziecka, a po prostu takim Dosadnym, bardzo bezpośrednim obrazowym przedstawieniem symboliki Greenmana, zielonego człowieka i e, właśnie Sheila na geek, czy też Shili na geek, bo pewnie to się odmienia. Dosadne i horrorowe przedstawienie, i właśnie w pierwszej chwili e, ono jest po prostu obrzydliwe. Tak? Mamy bardzo cielesną scenę, taki, no, to wilgotne, mokre wręcz ciało, te wszystkie wydzieliny, błony, krew. I jeszcze, gdy jeden mężczyzna rodzi drugiego, no to widzimy to nowe, właśnie brudne, parujące, nagie ciało na chłodnym, nocnym powietrzu. I to oczywiście właśnie, trochę oburza, przede wszystkim obrzydza tak? I, i szokuje. Ale proces postępuje. I tak jeden mężczyzna rodzi drugiego, drugi trzeciego, trzeci czwartego i ta powtarzalność jest w jakiś tam sposób intrygująca, ee, ale ona oswaja widza i oswaja bohaterkę z tym zjawiskiem. To jest ta dekonstrukcja moim zdaniem. Bo najpierw czuć mocno obrzydzenie i szok. tak Właśnie what the fuck się zastanawiamy. Taki Jezus Maria, na co ja patrzę? tak Na co przyszedłem do kina i co ten garland tutaj odwala? Boże, co się dzieje? Ale po jakimś czasie po prostu widzimy, no okej, okay, no to zachodzi i trzeba to przerwać, po prostu, tak? Trzeba coś tutaj zrobić. Bohaterka też nie krzyczy w tych scenach, tak? Ona już jest po całej sekwencji konfrontacji z tymi mężczyznami. Ona nie krzyczy, nie ucieka. Początkowo trzyma bezpieczny dystans, no bo wiadomo, no widzimy coś takiego, no to nie zbliżamy się. Raczej właśnie otwieramy szeroko oczy, cofamy się trzy kroki, i patrzymy, co, co, co się dzieje. Ale potem idzie po siekierę i po prostu w końcu siada obok efektu ostatniego pogodu, a końcem tego cyklu jest odrodzenie się jej męża, jej zmarłego męża, który no, zabił się prawdopodobnie w tym wypadku, znaczy stracił życie w wypadku, przed którym groził jej śmiercią, Bohaterka już oswoiła się ze strachem, oswoiła się ze wstrętem, który odczuwała, tak samo jak i widz, jesteśmy już na tym etapie. Już się nie boimy, jesteśmy wręcz trochę zmęczeni tym wszystkim. Tak, Ona jest zmęczona, my jesteśmy zmęczeni. I tutaj też jest znowu tam metafora, znaczy mamy toksyczny związek, tak? ale też ta metafora właśnie religii, która wymaga tego posłuszeństwa, tej miłości, Właśnie mąż mówi, ona pyta go, czego on chce tak naprawdę od niej. On mówi, że żeby go kochała, a ona tak mówi, tak, jasne, super po prostu, tak, right. No i zakładamy w tym momencie, że ona zaraz porąbie swojego męża. Tak? znaczy, Porąbie tę projekcję siekierą. Ale Garland w tym momencie mówi, hola, hola. Harper to nie jest jakaś tam sobie final girl, tak? to nie jest też po prostu zwykły slaszerek. Swojej traumy nie trzeba zawsze brutalnie szlachtować. Tak? Nie trzeba dosłownie zabijać swoich demonów, jak to się czasem mówi. I mamy cięć. I w sumie nie wiemy do końca, jak minęła noc. Widzimy, że rano Harper siedzi uśmiechnięta przed domem. Nie ma już śladu po mężczyznach, nie ma już śladu po tych jej lękach, projekcjach. Przyjeżdża do niej kumpela. Kumpela przyjeżdża na ratunek. Ale Harper nie potrzebuje pomocy. Poradziła sobie ze swoimi demonami, przerwała cykl, jest zmęczona, jest brudna, ale szczęśliwa. I to jest piękne zakończenie, to jest happy end, który jest ważny. Bo Garland pokazuje, że ofiara manipulacji może się w końcu z niej wyzwolić. Że osoba po doświadczeniu traumy może w końcu stanąć na nogi, może w końcu poradzić sobie ze swoimi lękami. W dodatku w tym wypadku sama, nikt nie musi jej ratować. To nie chodzi o to, że wiecie, bez terapii czy coś takiego, ale chodzi o to, że wcale nie musimy być zdani na łaskę innych ludzi czy coś takiego. Widzimy, że to jest proces trudny, że to jest proces bolesny, że to jest proces straszny w pewnym sensie, ale jak sugeruje Garland, możliwy, zdrowienie jest możliwe. I mimo, że ja lubię negatywne zakończenia w horrorach, to w tym wypadku decyzję Garlanda uważam za absolutnie słuszną, i taki happy end szanuję, doceniam i chyba wyczekpałem temat więc podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach, jeżeli film widzieliście jeżeli chcecie, no to zajrzyjcie też do podcastów skóry które są dostępne na Konglo a ja w tym momencie będę kończył tradycyjnie już życzę Wam klimatycznego weekendu udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście